Dobrze. Przejdźmy teraz do części związanej z planowanymi inwestycjami. Dużo kontrowersji wywoły, wywołały plany budowy administra osi administracji biznesu, tak to zostało nazwane w studium. Czy kojarzy pan te plany? Czy będąc prezydentem naciskałby pan na to, żeby kontynuować ten projekt? Bo on jest na razie w studium zapisany, że ma powstać cały ciąg budynków biurowych od początku Gdańska aż pod aż po do, aż prawie no w stronę Gdyni. Czy... Pana zdaniem to jest dobry pomysł. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, żeby w Sopocie powstawały tak duże przestrzenie biurowe, jak w Gdyni, Redłowie, jak w Gdańsku, Wrzeszczu. Sopot ma trochę inny charakter. Natomiast widziałbym potrzebę dla stworzenia przestrzeni dla sopockich, najczęściej małych przedsiębiorców. Nie widzę potrzeby, żeby była cała oś biznesu. Gdańsku to nazywają też strefa prestiżu, prawda, i biznesu. Ja nie za bardzo widzę ani na to miejsce, ani potrzebę. Jak teraz patrzę na ulicę, na ulicę rzemieślniczą, tak, gdzie to ma powstawać, to zacząłbym chyba od zreperowania tej drogi, na, po której nie da się aktualnie przejechać samochodem, chyba że ma on napęd na cztery koła. Gorzej też z przejazdem rowerem, tak, a o takich rozwiązaniach powinniśmy mówić. Nie za bardzo widzę tam wysokie budynki, natomiast widzę po Potrzeba jednego budynku w mieście. Budynku, który byłby dostępny dla nowo powstających firm, dla małych sopockich przedsiębiorców. To jest jedna z barier yy, przedsiębiorczości w naszym mieście. Yy, bariera, która pochodzi z ceny najmu przestrzeni biurowej, no nie mówiąc już o mieszkalnej. Znowu, miasto nie ma narzędzi, które by bezpośrednio wpływały na krzywą podaży i popytu i na kształtowanie się ceny, ale mogłoby i powinno ułatwić sopocianą przedsiębiorczość. Tak, żeby wzorem Kalifornii produkty, które niestety najczęściej powstają, powstają w Chinach, oby to był model szanujący prawa człowieka i prawo pracy, produkty, które powstają w Chinach, mają opis Designed in California, Created in California. My powinniśmy mieć markę Designed in Sopot albo Created in Sopot. Żeby to mogło zaistnieć, to powinniśmy um, stworzyć rodzaj konkursu przetargu, oferty otwartego na nowe pomysły biznesowe. Osobom, które by taki konkurs wygrały, pomóc w otwarciu takiego biznesu i umożliwić im na przykład przez okres jednego roku zafunkcjonowanie po czynszu niższym niż komercyjny w takiej przestrzeni biurowej. Jeden pokój, stacjonarny komputer, na korytarzu dla wszystkich jedna sieciowa drukarka. Jestem pewien, że miasto znalazłoby nieruchomość, której jest właścicielem, którą można byłoby niedużym kosztem zaadoptować do takiego hotelu biurowego. Tak? to byłoby może narzędzie stymulujące Sopotką przedsiębiorczość i może zachęcające również młode osoby do osiedlania się w naszym mieście, bo widzimy też troszkę niepokojące, niepokojące zmiany demograficzne w ogóle w Europie, w Polsce i w Sopocie także i ceny nieruchomości mogą nie być stymulujące do, dla osiedlania się w naszym mieście ludzi młodych i kreatywnych, to powinno być jedno z narzędzi zachęcających ich do tego. Konkursy na działalność biznesową, podobnie artystyczną stowarzyszeń, taka stworzona przestrzeń zamiast tej osi biznesu. Tak? Ja mówię, znowu należy zadać sobie pytanie, co służy Sopocianom i czego potrzebują Sopocianie. Moim zdaniem oni bardziej potrzebowaliby taniej przestrzeni biurowej pod tytułem hotel biurowy, niż dzielnicy biznesowej.